Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. 20 grudnia, rok 2009. Witam w przedostatnim w tym roku wydaniu Infrafaktów. Mówi mi o Kuśnierz Grupa Infra. Witam, razem ze mną jest Piotr Cielewiaś. Witam. W tym tygodniu mieliśmy wyjątkowo dużo różnych ciekawych doniesień. Chyba powinniśmy zacząć od tego najbardziej kontrowersyjnego, który dotyczy tego, co pojawiło się nad.. Placem Czerwonym w Moskwie, nad Kremlem. Napisaliśmy o tym artykuł. Rzecz zupełnie niesamowita. I to nie ze względu na to, co widać na filmie, a bardziej ze względu na to, co jest całą historią tego zdarzenia. Dlatego, że my, żeśmy ten film z Piotrkiem widzieli już podejrzeć 10 dni temu albo i więcej. I nawet żeśmy się zastanawiali nad tym, jak takie rzeczy właśnie w internecie się pojawiają i jakie ożywiają różne dyskusje byśmy się trochę śmiali z tego właśnie jak zjawisko UFO może być e, w pewien sposób ośmieszane a tymczasem nagle, wczoraj ten film i taka szczątkowa relacja z tego co tam zostało zaobserwowane bo to mówimy o tym co komu widzieli mieszkańcy Moskwy nad e, właśnie Kremnem się pojawił wielki, trójkątny obiekt przypadający wręcz piramidę tak, żeśmy się tak się trochę śmiali, a właśnie się okazało, że to nagle trafiło do światowych mediów, bo i też Polskie serwisy informacyjne nie, nie ominęły tego i pełnie poważnie zaprezentowały jakoś swego rodzaju ciekawostkę. Napisaliśmy no, o tym artykuł, ale nie wiem czy to w ogóle w jakiś sposób trafi do ludzi. Ten przekaz, że tego typu incydenty są kompletnymi bzdurami, Piotrze jakbyś to. Jest dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o, o to, co, co pokazali Rosjanie, którzy. No. Umieścili w internecie dość prosty film, chyba nie mając nadziei na to, że ktoś się na to złapie, natomiast jak się okazało wiele no, źródeł, wiele, wiele serwisów informacyjnych podało to jako sensacyjne zdjęcia UFO nad Królem bezmyślnie przepisując, prawda, czy, czy, czy powtarzając tą, tą notatkę, która się pojawiła mówiąca, że mieszkaniec Moskwy z samochodu dwukrotnie ukryć, uchwycił wielki obieg nad Kremlem. No oczywiście, tutaj od razu się pojawiają pytania, dlaczego on miał takie szczęście i dlatego, dlaczego nikt o tym nie doniósł, bo to nawet niektóre ufologiczne serwisy twierdziły, że obieg miał półtorej kilometra średnicy. To jest absurd. To jest zupełnie absurd. I to, i to mm, powtarzanie prawda, tych, tych, tych bezmyślnych wiadomości to jest znak naszych czasów. Tak się będzie działo coraz, coraz częściej. Natomiast aż dziw bierze, że nikt tego nikt tego, nikt nie pokusił się o komentarz nawet o linijkę komentarza znaczy pan Nick Pop y się pokusił pan Nick Pop, tak powiedział, że to jest naj, naj, naj, najwspanialsze, z jaką w życiu widział że to jest dowód, to jest wielki dowód natomiast, no co, no co pan Pop pewnie nas nie słucha <śmiech> pewnie nas nie słucha, ale no apeluję do niego, puknij się pan w głowę, uważaj co pan mówisz no, na drugi raz, no ta, ta reputacja Nika Poupa jako ufa eksperta, który przecież Pracował dla brytyjskiego ministerstwa, pracował prawda przy aktach UFO. Może, może bardzo ucierpieć. Dlatego ja myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się podobna sytuacja i nie ostatnim. będziemy tego świadkiem, bo no, niestety takie są nasze czasy. Jest YouTube, informacje rozchodzą się szybko, natomiast nikt nie przywiązuje uwagi, żeby cokolwiek komentować. Nawet jeżeli, nawet jeżeli mm, dowody czy filmy są tak słabe, jak to, co mieliśmy w przypadku Moskwy. Tak, a to w ogóle jest wiesz, takie ciekawe, można zrobić w ogóle w tego zjawiska, dlatego, że no, wystarczy na przykład sobie przeczytać komentarze na rosyjskich stronach związane właśnie z tym filmem, gdzie przede wszystkim ludzie się bardzo cieszą z tego, że komuś udało się wreszcie nabrać zachód na coś takiego, bo właśnie tego typu komentarze się pojawiają. A po drugie, druga sprawa jest taka, że właśnie mówisz o internecie. My trochę o tym napisani w tym artykule, ale tutaj myślę, że można to podkreślić, że istnieją pewne strony, które rozprzestrzeniają zupełnie niesprawdzone informacje, zupełnie wyssane z palca, które czasem daje im się trafić do poważnych mediów. I myślę, że bardzo możliwe, że było tak właśnie w tym przypadku, dlatego że istnieje na przykład taka postać jak Michael Cohen. Niestety, i to mówię, z dużym smutkiem i rozczarowaniem tracowanym czasem przez polskich poważnych ufologów, który wypisuje kompletne bzdury. Żeśmy, robiąc, tak powiem, research w sprawie tego UFO nad Kremlem, żeśmy trafili na najnowszy news, który się pojawił o fonat Józefowem Rostoczański. I co tam widzimy, Piotrze? Widzimy tam jak zwykle nic ciekawego. Prawdopodobnie jest to jakaś forma ogniowej zabawy. To znaczy prawdopodobnie ktoś biega sobie z, z pochodnią i roznieca ogień, natomiast ma być to spektakularna manifestacja niezwykłego obiektu. no Wątpię, czy, czy pan Cohen używa głowy do myślenia, bo jeśli zapoznamy się z biografią tej postaci, to pan Cohen jest UFO kontaktowcem, to znaczy on, on to już przejrzał te wszystkie plany kosmitów, on wie skąd pochodzą i daje te wszystkie UFO pierdoły na potwierdzenie, że, że prawda oni istnieją. Natomiast to co widzimy z tym filmem nad Yusefowem, on został po prostu wyłuskany w internecie gdzieś yy, znaleziony. Hmm, z racji tego. Ale dodał bardzo szczegółowy opis. No, dodał taki dość szczegółowy opis, między innymi jakie stworzenia możemy napotkać w roztoczańskim parku, i tak dalej. Jakie są tam gatunki żab i ptaków. Natomiast, oczywiście, no, pan Cohen łapany był na różnego rodzaju biurach. To jest w ogóle ciekawa postać, bo to jest dość nowa postać. Ale. Jak on się pojawił jakiś rok temu? No, która zrobiła dość, dość znaczną karierę. Wiele osób go czytuje, co ciekawe. Natomiast y, uważam, że, że, że, że jest to zupełna pierdoła. pani jest zupełnie niewiarygodny. No i cóż, no, no, no, przychodzi tylko ubolewać nad tym, że mm, takie strony istnieją. A niestety jest ich wiele, bo my tutaj no, chyba tylko z, z grzeczności nie, nie, nie infiltrujemy polskiego środowiska. Bo w Polsce też są takie strony, które mm, no, po prostu podają bezmyślne informacje, powołując się na swoje, prawda, na, na swój jakiś tam autorytet. Yy, istnieje pewien dziennikarz, yy, który yy, no, yy, prowadząc kiedyś audycję jest tej niej stacji radiowej, dziś yy, prawda, serwuje swoim czytelnikom zupełne, zupełne, no, nie ukrywajmy, zupełny idiotyzm. I, no jeżeli człowiek, który prawda, powołuje się na swoją wiedzę, to na, na autorytet i prawda, na, na swój związek ze sprawami paranormalnymi, to dlaczego dzisiaj staje się źródłem dezinformacji? No. Wydaje mi się, że, że jest to ogólnoświatowa tendencja. Nie wiem, z czego ona wynika. Albo z braku czasu do głębszej refleksji, albo po prostu z braku y, wiedzy, z niemożliwości dokonania syntezy, całości prawda, zjawiska UFO czy, czy, czy innych no a także przede wszystkim z tego, że dzisiaj nie ma już takich jakichś wielkich przypadków, dlatego musimy rozmuchiwać te małe tak dokładnie, zajmujemy się tymi małymi oczywiście nie tym przypadkiem Skramna bo to jest oczywiście obzdura Żart, na który, jak słusznie, Rosjanie się śmieją na się nabrać ci z Zachodu. Ale może powiedzmy paru słów jeszcze o czymś bardziej poważnym. bo Otóż pojawiły się nowe badania związane z całunem turyckim. My żeśmy o tym pisali wielokrotnie, bo co, co rusz pojawiały się jakieś nowe fakty. Ale tym razem e, fakt jest chyba dosyć taki mocny. Powiem, mówi się o odkryciu też całunu w okolicach Jerozolimy. Prawdopodobnie chodzi o jakąś ważną postać e, w hierarchii żydowskiej, która e, pochowana została kryta całunem. To było, odbywało się w, w czasach dokładnie tych, kiedy żył e, Jezus i e, naukowcy stwierdzili, że jest zupełnie not od całunu tego słynnego tuwińskiego, dlatego, że jest e, po prostu dużo prostszy, e, ma tylko dwa sploty, natomiast całun tuwiński jest bardziej skomplikowany. I czy to ma, twoim zdaniem, Piotrze, podważać wiarygodność tą Turyńskiego jako rzeczywistość świętej ręki? No, która to już informacja o Całonie Turyńskim w tym roku? Ja myślę, że któraś z kolei i przynajmniej yy, no, druga czy trzecia z tych na nie, która mówi, że całą Turyński to niestety średniowieczna fałszywka. Ja myślę, że no, przy okazji odkrycia, które zostało ostatnio dokonane, o którym mówiłeś, czyli o budowie, prawda? o strukturze tkaniny, to badacze sobie już od dawna zdawali sprawę, że coś tam musiało być nie tak, że to że, że, że całun posiadający właśnie taką, a nie inną budowę jest no, wyjątkowy, a tym bardziej nie, nie jest zwyczajną chustą, jak to m, przedstawia go kościół, na której odcisnęły się niezwyczajne m, wydarzenia tylko, że jak w przypadku wszystkich cudów istnieje tak zwany no, status quo, który należy zachować. To znaczy, cud ma pozostać cudem. Jeżeli jest, to jest ikona. Bardzo trudno, bardzo trudno obalić, prawda? demitologizować takie zjawiska. Nawet gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, że nie jest fałszywy, to i tak będzie przychodziło oglądać go, będą przychodziły oglądać go miliony wiernych. Tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że ojciec Pio no, fałszował swoje stygmaty, ale i tak wiele osób będzie w niego wierzyć. Jeżeli powiemy, że Fatimie nie doszło do cudu Marinego, to i tak będą ciągnąć tam pielgrzymki. Jest to siła wiary, no, z nią można walczyć rozumem, ale i tak jest to bardzo trudne. Na przykład spójrzmy, co się stało ze słynną Sokółką. Jakaś rozegzaltowana pani profesor, która dostrzegła w kawałku pleśni ludzkie serce, no, znała się do błędu, ale co więcej, no, mieliśmy cud, okazał się humbugiem i, no i, i nic, no jesteśmy w domu. Tak, Tam, no. gdzie czekamy na inne cuda. Tak, a mi się przypomina ten fragment z artykułu, który żeśmy opublikowali o gigantach w Ameryce, gdzie właśnie mimo tego, że gdzie były eksponowane rzekome szczątki giganta, gdzie było wielkimi literami napisane, to jest, to jest tylko jakby rekonstrukcja, to jest nieprawdziwe szkiele, to tak jak było napisane w artykule e, pewne małżeństwo, kiedy wyszło z tego namiotu, gdzie to było eksponowane kiedy żona zapytała e, że, czy myśli, że to było prawdziwe to powiedział, że z pewnością tak także tak to wszystko wygląda i niestety e, ludzie łakną po prostu sensacji, e, czegoś niesamowitego e, i z pewnością też e, całą będzie całą Turyńską e, jeszcze wiele lat e, jako e, właśnie e, święta relikwia. Może powiedzmy parę słów o tym, e, o informacji, która z, do nas dotarła dotycząca Atlantydy. Tak, e, mogę tu zadać po raz kolejny pytanie. Która to już informacja odnośnie Atlantydy w tym roku? Badaj za któraś. Okazuje się, że francuscy badacze natknęli się w na Morzu Karaibskim, na pozostałości no, legendarnej wyspy. Natomiast tu jest podobnie jak w przypadku cudów. Ludzie chcą wierzyć, chcą wierzyć w Atlantydę, chcą wierzyć w mityczną cywilizację, gdzie wszystko było dobrze, ładnie i pięknie. Natomiast w no, Atlantydy doszukiwano się wszędzie, od, od, od Turcji, prawda? od Cypru po Boliwię, Sri Lankę. Indonezję mm, i tak dalej, dlatego myślę, że, że to jest kolejny, dość yy, mało yy. Mało wartościowy news. Warto jednak że powiedzieć, że w okolicach, prawda, które tam były wspomniane, czyli na Morzu Karaibskim znajduje się tak zwana Bimini Road, czyli podziemna, podziemna podwodna struktura hmm, przypominająca brukowaną drogę, która uważana była niegdyś za pozostałość po jakiejś, jakiejś mitycznej cywilizacji. No raczej jest to twór, twór naturalny, podobny do wielu innych, ale no, z pewnością sprzyja pojawianiu się kolejnych kontrowersyjnych twierdzeń odnośnie mitycznego lądu. Mm -hmm. No cóż, no to tak jak e, żeśmy mówili na początku, było trochę tych wiadomości, że mieliśmy więcej, bo, no ale już chyba opowiemy o tym za tydzień. E, chodzi m.in. o okaleczenia zwierząt, o których donoszą e, właśnie nasi koledzy z Stanów Zjednoczonych z Ameryki Łacińskiej, ale to tak jak mówię, to już może o tym powiem za tydzień, także dziękuję Ci Piotrze i zapraszam za tydzień na ostatnie wydanie Infrafaktów w roku 2009. Ja również dziękuję i przypominam, że będzie to wydanie podsumowujące cały 2009 rok. Zapraszam. Tak jest, będzie to wydanie trochę dłuższe niż zwykle. Ja zapraszam na naszą stronę www.infra.org.pl Jeśli macie Państwo jakieś relacje, doniesienia, obserwacje, proszę pisać na e-mail infra.małpa.epoczta.pl Dziękuję i zapraszam za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia, realizacja grupa Inwa dla Radia Wolna